Opisania jest, ile ma na głowie pies Ledwie oczy ze snu przetrze Wygnać kota na powietrze Zbudzić dziecko, gospodarza Chwilkę w piasku się potarzać Sprawdzić, czy ktoś doi krowę I śniadanie, czy gotowe Ledwo chlipny łyków z dziewięć Już gospodarz w pole jedzie więc dopatrzyć, czy koń z wozem Skręca we właściwą drogę Przykazać mu, by koniecznie Jechał zwolna i bezpiecznie Potem wrócić, pognać kota Szczeknąć zośce, by zamiotła Przestrzec kury, gęsi, kaczki Że ja jastrzębia tylko patrzyć Pomóc pielić gospodyni Potem ciasto z nią zaczynić czysta wylizać nieckę Pobujać kołyskę z dzieckiem I czym prędzej biec na drogę Wyszczekać obcym przestrogę Że to nasze jest obejście, a kto wejdzie Ugryźć mogę Obiad zjeść, popędzić kota Bo to hultaj i niecnota I już zaraz będzie nocka <grym> Więc znów czuwać Znów nie dospać I obejścia pilnie strzec Ot, co ma na głowie pies Mówiąc szczerze, mili moi Gospodarstwo na psie stoi Czasem tylko chwilę znajdzie, by poleżeć w cieniu w sadzie, a tam brzęczą roje osie i chcą siadać psu na nosie. Więc hajda w las! Ach, czas już czas! Wyniosły nogi na pościg włogi Za muchą albo za motylem Aż dom i sad zostaną w tyle I wtedy pies wakacje ma I wtedy jest sam raj dla psa ho, ho, ho Ho, ho, ho, ho, ho, ho. To raj dla psa więc Alda las odwiedzić czas. Zajęcy kilka niedźwiadka wilka, mrowisku, które chronić trzeba. Dwie brzuski sięgające w nieba, w nich wszystkich pies przyjaciół ma. I tam też jest sam raj dla psa: ochą, ochą, ochą. Hoł, hoł. to raj dla psa. Oj, jej, jej, jej, takiś rad, hasasz po lesie, zdrowyś tak. A tu ja, wilk, a tu ja, brat, sterany przez okrutny świat. Witaj, wilku, witaj, bracie. Miałeś jakąś złą przygodę, że ja, stary twój przyjaciel, ledwie co cię poznać mogę? Ach, przygoda wprost przebrzydła. Prawie, prawie wpadłem w sidła, które człowiek z twego stada na zwierzynę pozakładał. Mój gospodarz nigdy sideł nie zastawia To złych ludzi jest zabawa Pokaż chorą łapę, pokaż Rany się już zabliźniły. Nie mam siły Ledwie widzę Pewnie z głodu zemrzeć przyjdzie Bo polować już nie mogę Nie martw się, ja ci pomogę Jakże to, posłuchaj tylko Dzisiaj u nas weselisko Za mąż idzie nasza panna Drób kiełbasy, karpie w wannach Ciast pachnących całe stosy Od wąchania bolą nosy Cóż stąd? Gdy zapadnie zmierzch Gdy w chałupie tańce śmiech I przyśpiewki i muzyka Ty do sadu się przemykaj I pod gruszą czekaj na mnie Przyjacielu Przyjdę snadnie. Żegnaj. Wracam do mywłości, by obszczekać wszystkich gości. Z tym się rozstali. Zaś wieczorem przypełzło z lasu wilczysko chore i pełne lęku pod gruszą legło. Zaś od chałupy śpiewanie biegło. Chodź Dziś, dana, dana, Już żegnamy chłopca Jana, A witamy dorosłego Pana Jana, żonatego. tego. Hop, dziś, dziś, dzisiaj, dzisiaj, Już odchodzi na sam czy Czepiec kładzie, za stół siędzie, Gospodynią sobie będzie. Oj Matulu! Tato! dziękuję wam za to, żeście pięknie w mnie chowali, chołubili, pouczali, coście dali w świat poniosę, a wstydu wam nie przyniosę. Oj matulu tato, dziękuję wam za to, żeście pięknie ją chowali, i za żonę mnie oddali, będę dobry dla niej, łezki nie uroni. Do taneczka, do Paneczka tańczmy, tańczmy, o meneczka. A kiedy to pora taka, zatańczmy i kujawiak. Młodzi tańczyli, młodzi śpiewali Starzy za stołem sobie gadali Trochę się piło, dużo się jadło A pies porywał, co z stołu spadło I co chwila gnał do sadu Tu masz karpia, tu masz leszcze Kość z rosołu, ciepła jeszcze Tutaj pasztet, tu kotlecik Lecę, dzięki. Dokąd lecisz? Posiedź ze mną przy tej uczcie. Zaraz tam, baranie, uczce przypaliły się. Na szczęście są w śmietniku, pyszne, ręcze. A jakże ja ci się odwdzięczę? Drobiazg nie ma o czym mówić. No. I jak tu psa Nie lubić hmm. Tak im zeszła nocka cała. Pies się zmęczył Wilk się najadł Czego w brzuchu nie pomieścił To na później Schował gdzieś ci Do taneczka, do taneczka. Tańczmy, tańczmy O meneczka. A kiedy tylko pora Taka, zatańczmy Latywało z chaty. Upłynął jeden rok i drugi. Wiosna zbudziła leśne strugi. Muchy i pszczoły, żuki, traszki. Zakwitły mlecze i przylaszczki. Nadeszło lato. Czarne lice zaokrągliły już brusznice. Las się napełnił ptasim gwarem, Szumiało w polu zboże jare. Wilk syty zdrowy nabrał siły i często myślał o psie miłym. A jakież to, a jakież to losy psa dopadły? Gdzież to? Bywa mój dobrodziej, że do lasu nie przychodzi. Tutaj w cieniu odpoczywa. Twoja psina nieszczęśliwa Jesku, co też ci się stało? Oczy smutne, sierści mało, wychudzonyś, skóra, kości, choryś? Smutny los starości, człowiek dokuczył mi okrutny I dlatego brat twój smutny Cóż się stało? Czas ucieka, biegam wolniej Ciszej szczekam, słowem, zdaniem moich państwa. Źle pilnuję gospodarstwa. Wzięli sobie psa młodego, z dobrym głosem, wesołego i dla niego pełna miska, pusta dla starego psiska. Zginę z nędzy. Tak nie będzie, teraz wilk pomoże w biedzie. Sił już nie mam podnieść powiek. Czekaj, niech się zastanowię. Siadł wilk pod brzuską, zatonął w myślach: To kieł pokaże, to okiem błyska. Tak upłynęła niejedna chwilka. Myślenie ciężka praca dla wilka. Mam już pomysł, czy w tej chacie jakieś małe dziecko macie? Jest, Kacperek. Od malusi jeszcze noszą go w podusi. Dobra nasza, gdzie śpi ono? Kiedy ciepło, pod jabłonią. Leży tam i dzisiaj pewnie, bo na dworze bardzo pięknie. Poduszce w czerwoną kratę. No, to słuchaj, boś mi bratem. Wielka dzieje ci się krzywda. Moja pomoc tu się przyda. Słucham. Teraz wszyscy w polu. Zakradnę się do ogrodu. Chwycę dziecko w pysk i chodu z nim przez pole i do lasu. Jak narobi wieś hałasu, że wilk porwał dziecko, wtedy. Kroczysz ty i z biedy je wyciągniesz Oddasz mamie Dobrze będzie Wilk nie kłamie A nie zrobisz dziecku krzywdy? Dziecka skrzywdzić nie mógł wilk by Chwycę zębem za poduszkę Wolno z nim do lasu ruszę By ktoś wszystko to zobaczył Tam położę je pod krzaczek w cieniu Złe odpędzę zwierzę, a ty stamtąd je zabierzesz. Łatwo powiedzieć, wykonać trudniej. Na polach ludzie, samo południe... Czeka wilczysko z pójściem do sadu, kiedy nadejdzie pora obiadu i ludzie spoczną w cieniu wśród krzaków, jedząc kwaszone mleko z dwojaków i pogryzając chlebem razowym, będą wesołe wiedli rozmowy. Przylgnął do ziemi, czołga się prawie, kryje grzbiet w zielsku i bujnej trawie. Dobrnął, jest w sadzie! Dłużej nie czeka, caps, za poduszkę z dzieckiem, ucieka. Wyszła z chaty gospodyni nabrać wody do wiaderka. Nagle wielki krzyk się czyni. Ludzie porwał ktoś Kacperka. Rety ludzie, spał tu przecie W sadzie najspokojniej w świecie Małysku, matkę Był tu, w poduszeczce w kratkę Wspól nadbiegła kobiecina Wilk, wilk Dziecko w pysku trzymał Uciekł w las Zanim nim wasz burek I wnet inni ludzie chórem Wilk był wesi! Porwał dziecko! I popędził w las, przez pola! O, nieszczęsna moja dola. A co pies nasz, Azur? Ludzie! Trzęsie się ze strachu w budzie! Głupi szczeniak! Burek, już ci! Ten by wilka tu nie wpuścił! Za nim. Nas. Nie płaczcie, matko. Widny jest z czerwoną kratką. I wnet cała wieś wyległa. Dobry kali, dobra cegła. Ten ma widły, tamten w cep Cepczy, orzuk, kij, najmarni. Lecą, krzyczą, grożą, wrzeszczą. Czekaj w Porwał dziecko! Dziś kres na ciebie i twych braci! Wilk tymczasem swoje zrobił, dziecko oddał psu i w nogi. Teraz w trawy się zatula i śmieje się z chłopów w kółak. Stójcie ludzie! Czy widzicie? Coś od lasu ku nam idzie. A nie duże coś. I burek. W pysku ma poduszkę. Burek. burek. Burek. Burek. I kacperek. Dziecko zabrał pies? Nie wierzę dziecko z wilczej paszczy. Dzielny piesek już go taszczy. Ledwie je udźwignąć może. Tłusty dzieciak! Oj, nieboże! Idźcież trochę im naprzeciw, bo ten pies tu nie doleci. W drodze z wysilenia padnie. Ładnie pies się spisał. Ładnie! No, już obaj na podwórku Mój Kacperku, mój Tyburku Nie płacz synku, nie skacz piesku Będziesz leżał na przypiecku Będziesz wszystkie miał wygody Azornic, poni, chociaż młody Przyszły kury, gęsi, kaczki Na witanie burka patrzeć Nawet kot, choć psu był wrogi Łasił się do jego nogi Zawiniliśmy, pieseczku Tyle lat służyłeś wiernie Pilnowałeś nas w potrzebie Teraz możesz nic nie robić Nikt nic złego ci nie powie A niechże nas Pan Bóg broni Żeby miał cię kto pogoni nie postawił pełnej miski Przy twym dobrym, wiernym pysku Gdy w twojej chacie jest pies przyjaciel Możesz spokojnie spać Pies nie opuści, pies nie dopuści, by coś się miało stać. Trochę nabrudzi, trochę narudzi, czasem podniesie głos. Lecz ile dzieciom daje radości jego wilgotny nos. Takie oczy jak psie, takie wierne jak psie, Co wpatrują się w Twe Ludzkie oczy. Gdzie byś znaleźć mógł gdzie? Mu nikogo, o nie. Takich oczu jak psie, Wierne oczy, Kiedy koniec kłopotów, kiedy znów jestem w domu, to jedno powtórzyć należy. Prawdziwych przyjaciół, prawdziwych przyjaciół najlepiej poznaje się w biedzie.